przede wszystkim, otwórz sobie na BWG cukujemy i nam to pokaż. Bo jas, y, y, jak, jakie mechaniki są, nie pieprzenie pieprzenia, niczym. W którym roku była kampania. Witamy Was w kolejnym odcinku. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. I jest nas dzisiaj. Mm. Tak, i Przemek po lewej. Marek na naprzeciwko, po prawej. I Paweł po środku. Tak. Paweł najlepiej zawsze słychać. Tak. tak. Bo jest. Cicho mówię jak go słychać. Też tak, tak Nie mówię cicho. Tylko końcówki cicho mówię. Mówi donośnie. Tak. Z przepony. Jak I się. Jak z przepony. Z przepony. Tak. I w dzisiejszym odcinku sukujomi. Bo okendo tak. trenowałem. Full Moon, moon down. down. I czym jest Sukujomi? mi jest to gra od dwóch do 4 graczy. <głos> <głos> nie od dwóch do pięciu. Zresztą zobacz, bo nie wiem, czy nie od trzech tak. czasem. Jest od trzech do 5. Od 3 do, od do 5? 5. Na pewno jest jakiś wariant na BGG. Eksperci z BGG muszą zrobić mm -hmm. wariant na dwie osoby i na solo. Z główną mechaniką Area Control. Tak. Area Majority. Też. Uh -huh. I Area Influence. Z, e, tak, tutaj co charakterystyczną jest tej gry są zróżnicowane moce frakcji. Na tym gra mocno bazu bazuje. Jest e, bardzo dużo walki. Jest bardzo dużo walki. Mhm. Jest. jest dużo strategicznego myślenia. Tak, jest draft kart. I to taki jest. typowy, bo przekazujemy sobie kartę. Jest. Jest nietypowe. Jest modularna plansza. Jest, mod... jest modularna plansza. Jest nietypowy wybór akcji właśnie z tych kart, bo każda karta. Jest wyjątkowa na swój sposób, daje nam co innego. I z puli od 6 do 4, w zależności w której fazie gry jesteśmy, wybieramy jedną z nich. Zagrywamy, znaczy z jednej strony karty wykonujemy akcję białą, tak zwaną akcję białą, i odwracamy, wykonujemy akcję na drugiej stronie. To jest specyficzna dla danej karty. Dla danej karty każda karta dzieli się, nie każda, ale może dzielić się na trzy fazy: niebieską, zieloną i czerwoną. Tak. I biała pierwsza jest jakby taka sama dla wszystkich na każdej tak. karcie. Tak. Więc nie do końca wiemy, co nasi przeciwnicy zagrają. Mówi, mhm. znaczy, trzon jest podobny, czyli mhm. będzie gdzieś tam walka, będzie gdzieś ruch, będzie gdzieś, będą się oni pojawiać, produkcja... jakaś produkcja. Zaczniemy może od tego, o czym jest ta gra. Także na ziemię spada księżyc, mhm. który jest... Jest postać postaci ale też jest uosobieniem Tsukuyumi. Smoka. Smoka Tsukuyumi. chce przejąć władzę nad światem. Tak. No i oczywiście... Przy okazji to, że księżyc spadł, to spowodowało też... powoduje niszczenie się ziemi. Tak. Postaje ogromny ocean, jak to miliony lat temu takie coś było. Taki obszar jest obszarem Tsukuyumi, księżycem, Mhm. E, wokół niego układamy kafelki, ale to już nie jest Lore, nie? Ok. No ale no, jest okej, okay. ale wokół niego są obszary mm, z, zwykłe, e, tak e, jakby ziemi. Opór jakby jest zdewastowany, ale już nie są... Tak. oceanu się nazywa. Tak. E, poza tym e, są też nasze bazy, m, bo każdy z nas jest jedną z frakcji, która walczy o władzę nad tym światem i Walczy też przeciwko temu e, samemu Tsukuyomi. Mniej lub bardziej? Tak. I niektóre raz są odwieczni od wrogowe tego Tsukuyomi, Oni tak. się specjalizowali do walki z nimi. Mhm. Gdzie inni mają tu gdzieś. Tak. Ale zależnie to posto... tylko na dominacji. Tak. I, i powstały nowe, które. Taki, można temu. powiedzieć post-upu. Tak, <laughs> alternatywne tak, tak, tak. alternatywne, tak. alternatywne tak. post apo Jak najbardziej. Mm. W japońskim klimacie, tak. ale. W, w, na grafikach tego nie widać w żaden sposób. Znaczy, zależy od reakcji, na przykład Cyber, Samuraiowie, no to widać ewidentnie, mhm, że to są. No tak, ale jakby tak ogólnie. Poza tym, Rui to też według mnie jest jak najbardziej takie post-apo, nie? Bo... Tak, tak. No, zmutowano wady, Tak, zmutowano tak, tak ale mówię, nie... że tutaj mimo japońskiej redaktiewności... otoczki mhm. ja nie czuję, że gram w japońską grę. Mhm. Tak, hm? tak, tak, tak. No tutaj. To jest taki właśnie amerykański japonizm trochę, tak. Tak, mocno. Alternatywny. <laughs> no i taki komiksowy, bo to mhm. zresztą też grafika, cały znaczy, jest taki komiksowy. Mnie się ten sam tak. ten świat coś podoba, to jest coś mm. oryginalnego, nowego. Mm. E, nie było czegoś takiego za bardzo w, e, do, dotychczas. Mm -hmm. Przede wszystkim autorem grafik jest autor gry. Mhm. O. Tak, i w ogóle samego lore też jest autor gry. Tak. Także to jest jakby. jego, to jest jego dziecko. Jego, jego dziecko, jego świat od, od A do Z. I to widać. Hmm. I tutaj też warto wspomnieć, bo oprócz tego, że, że są te frakcje, i jestem mi to pojawiają się też oni, czyli te demony, którymi właśnie kieruje ten uśpiony smok. Tak. Jest bardzo Przez bardzo... nasze ręce, czyli. Jest w... fajnie to wplecione w grę, bo to mechanika. my sterujemy tymi oni. Mhm. Eee, i na... przeszkadzamy innym graczom na swój tylko znany sposób tak? E? przeszkadzamy graczom czy też ułatwiamy sobie albo utrudniamy sobie jak, mi jak ja sobie ostatnio Tak. błędy taktyczne no ehm, i jeśli chodzi o, o rozgrywkę to tak jak powiedziałeś jest ten draft kart to jest jakby podstawa na podstawie te tego co jest na tych kartach wykonujemy akcje. Mhm. każdy z graczy po kolei jest tutaj ciekawy w ogóle e mechanizm tego kto jest pierwszym, drugim, trzecim, czwartym graczem bo y, możemy tym sterować też za pomocą tych kart. Starknowa zależy to od frakcji. W tak. mają przypisane tak. numer inicjatywy, mhm. ale później można to zmieniać właśnie dzięki to akcji. To jest trochę jak w Honor w Rising Sunie. Troszkę. Mhm. Ja bardzo doceniam gry, no mm -hmm. Honor nie decyduje o kolejności, znaczy, tylko na początku decyduje, tutaj za każdym każdą rundą mamy inną kolejność, więc A, no nie, tak. nie, nie, nie, nie tak, do końca. Tak, tak, tak. Ja bardzo doceniam grę, w której ta kolejność graczy jest zmienna i my ma, mm -hmm. mamy na to wpływ i możemy się ustawić w takiej, tak. w takiej sytuacji, jakiej chcemy. To jest bardzo fajne wyjście właśnie. To jest bardzo ciekawe to jest ku, właśnie. kunszt mm -hmm. tak. autora. Mhm. I ma bardzo duży wpływ na to, czy wygramy, czy przegramy, czy tam mhm. osiągniemy to, co chcemy tak. zrobić właśnie. Punktacja, bo wygrywa ta osoba, która zdobędzie najwięcej punktów, mhm. a punktacja jest bardzo łatwa, bo punktujemy za tereny, które mamy. Kontrolujemy. Kontrolujemy za misje które y możemy spełnić na przykład zabicie trzech oni. Misje ogólne dostępne dla każdego tak. gracza, misje specyficzne dla danego gracza mhm, i bo... też zakontrolowanie tak, bo... środka księżyca. I zakontrolowanie środka księżyca, też dostajemy mhm. punkty w trakcie gry, nie? Y więc też warto kontrolować ten środek księżyca, żeby... Gdzieś tam się będzie skupiać, e mhm. przynajmniej w naszych grach się skupia, bo my <śmiech> lubimy mocną interakcję w grach. <śmiech> tak, e w ale, na ale na przykład M Marek wygrał w ostatniej grze... sprytem y bez inteligencją. <śmiech> No, powiedzmy. Tak, nie? do dobrej to było zagranie. Tak. Yy, ale faktycznie te punkty się tutaj trudno zdobywa, bo punkty średnio, no nie wiem, gdzieś tak powyżej 10 zdobywają tak. gracze, ale nie więcej niż 20 tak naprawdę. Mm. Ciężko, nie wiem, czy. Nie, u nas się no, nie udało w, zdobyć 20. Tak, Mniej więcej punktów. chyba 16 czy 17. No. Mm, nie wiem, jakim trzeba być mózgiem, żeby zdobyć więcej niż 20 punktów, ale podejrzewam, że jest to jakoś to możliwe, nie? Może różna liczba rund. To my ustalamy, ile tak. trwa tak. gra, więc mhm. to przede wszystkim. Mhm. Trzeba zaznaczyć, że zakończenie, koniec gry możemy mm -hmm. sobie na dwójnasób e, zinterpretować. Pier, pierwszy sposób to jest ilość rund, które mm -hmm. o której wcześniej umawiamy, umawiamy się. się na jakąś liczbę rund, ale też może triggerować to liczbę punktów. Jeżeli któryś gra zdobędzie 20 punktów, załóżmy, mm -hmm. wygrywa. Mm -hmm. To jest super, bo każdy trochę co innego lubi. Tak. Można wybrać co innego. Zwiększa też szereg wymagności, ale to tak. już tak, za chwilę. To, co, o czym trzeba wspomnieć w tej grze, to jest nowy, nieznany mi wcześniej system walki. Tak, system mhm. walki jest Który jest ciekawy. wyjątkowy, trzeba się przyzwyczaić i wprawić. Tak, bo dajesz, atakując innego gracza, dajesz mu kartę walki. Tak. Tam jest napisane, co się dzieje mhm. w przypadku walki. To, to jest tak, że... Każda nasze... sekcja ma swoje karty walki. Tak, i nasze, nasze jednostki mają określone cechy, mają coś takiego jak dominację na terenie, mają atak i życie. I... Jeżeli mamy na przykład atakujemy przeciwnika i chcemy zabić jego jednostki, bierzemy pod uwagę nasz atak, jego życie. Mm -hmm. Ale na karcie jest napisane, że oprócz tego, że my atakujemy za tyle punktów, ile mamy tam na naszych jednostkach, przeciwnik traci życie, dodatkowo przeciwnik ma możliwość skontrowania. I na karcie, którą udaliśmy, mm -hmm. są napisane cztery rzeczy, które dzieją się i gracz mm -hmm. wybiera jedną z tych czterech rzeczy. Ale, bo to jest główna bolączka gier, system walki. Mhm. I to jest tutaj super zrobione, że to nie działa tak, że jedna armia bije, a druga się patrzy, mhm. tylko one biją się jednocześnie. Tak. I nie zawsze za początkowanie tej walki mhm. przyczyni się nam e, zwycięstwo. W sensie, no możemy, e, przeciwnik może tak wykorzystać sytuację, że... Tak skontrować, tak, tak, że, tak. że może jeszcze coś ugrać. Tak, tak, wszystko, dokładnie nie? tak. Nie zawsze jest przegranym w takim stu procentach. Mhm. Zgadza się. I... Ale oczywiście my jesteśmy tego świadomi, bo mamy tą kartę i tak, wiemy, tak, że tak, jak tak, to, tak, to jest możliwość ma przeciwnik. Tak. I co nam zrobi, jak my weźmiemy no, tą akcję? Więc... A czasami zaatakujemy i po prostu tak po prostu patrzymy na nasze karty i kurde, ale wtopiliśmy. Nie? Tak, bo tych tak, kontrataków tak. na jednej karcie potrafi być cztery. Mhm. I na początku może być problem z ogarnięciem tego wszystkiego i jakby rzucamy obrzucić, no i mm -hmm. potem żałujemy tego. Nie, nie polecam takiej strategii. Może się na przykład zdarzyć taka sytuacja, Marek mnie zaatakował, ja miałem, ja sobie siedziałem na środku księżyca. Nie zaatakował, chciałem przejąć ten teren. Prze a, przejąć tak. teren, I skończyłem tak. się, skończyło się tak, że wszystkie jednostki moje zginęły. Tak. Przejął sobie teren, ale nie miał już tam żadnej jednostki. Ja w następnej turze sobie przejąłem już ten teren. I to za był darmo. ten mój spryt inteligencja. <grym> to była taka podpucha specjalna. Tak, tak. No i tyle, jeśli chodzi o mechanikę, rozgrywki, bo ogólnie zasady są według mnie bardzo proste. I, i, i nie jest tego aż tak strasznie dużo. Znaczy może tak trzeba podkreślić, że różnicą jest podbicie terenu, a bycie na danym terenie, mm -hmm. bo samo obecność naszych wojsk na terenie nie znaczy, że my kontrolujemy tak, tak, tak mm -hmm. musimy jakby oddzielną akcję wykonać, żeby podbić teren albo zabić jednostki wroga mm -hmm. i to jest jakby też bardzo ważna decyzja bardzo ciekawa. No i wygrywa, wygrywa ten gracz który zdobędzie najwięcej mm -hmm. punktów na koniec gry a powiedzieliśmy dlaczego robimy tą recenzję? Mm, nie wiem to, to jakby trzeba to powtórzyć nawet mm -hmm. jak powiedzieliśmy, ta, ta wersja ta gra została wydana na jakichś jakiś czas temu, dwa mm -hmm. lata bodajże, bo rok 2018, tak? E, tak, a teraz będzie Polska wersja tej gry mhm. przez wydawnictwo What the Frog na, na ich własnej platformie tak. e, za niespełna dwa miesiące. I my zagraliśmy w wersję recenzencką, gdzie ona jeszcze nie jest e, finalna, Finalna, ostateczna e, ale no już... Znaczy wciąż mieliśmy angielskie karty, więc jeżeli coś nam chcieliśmy się czegoś upewnić, mieliśmy i angielskie instrukcje i karty mhm. także nie ma tutaj tak. e, obawy, że coś tam mogliśmy źle grać. Okej. Okay. Może mogliśmy, bo gra jest złożona. Mhm. Uh -huh. Pomimo tego, że niby te mechaniki są proste, ale jest bardzo ich dużo uh -huh. i się nakładają. No i... to zaraz powiemy tak. w plusach, bo już... Uh -huh. Okej. Okay. Wygląd. Hmm? Wygląd. I właśnie... Do... Plusy. Przechodzimy plusy. Przechodzimy do plusów. Przechodzimy do plusów. Ciężko ocenić nam wygląd, bo głównie możemy oceniać wygląd gry angielskiej. No bo wersja polska to jest prototyp. No, ale raczej. Mogę ocenić grafiki, uh -huh. które według mnie są fantastyczne. To jest w takim stylu kresłówkowym, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Uh -huh. e, nie dziecinnym, nie infantylnym. Uh -huh. e, grafiki na pranszetkach graczy są nieziemskie. Tak samo jednostki poszczególnych frakcji są super. Zawsze dla mnie borączku taki gier jest, że jest jakaś jedna frakcja, którą nigdy nie chcę zagrać albo dwie, uh -huh. a tutaj nie ma takiej. M może poza jedną, bo jest trudna po prostu. Mhm. E, każda mi się podoba wyglądowa, to jest duży plus. Me wyglądowo, mechanicznie, każdą chciałbym zagrać. Mhm. Co do wykonania, też bardzo mi się podobają... E, podoba mi się główny kafel księżyca, ale poza, e, poza tym uważam, mhm. że można byłoby to podciągnąć trochę, jeżeli mhm. chodzi o kafelki samych tych... Bia bia białe te kafelki księżyca. Mhm, Tutaj uważam, że... Ten na, na Można było popracować. Możliwe, ale... Może na og... większą różnorodnością, ale wtedy może to by się trochę myliło. Mm. Jednak tu nie ma mm. tak wielu jakby, różnych rodzajów. Ale ogólnie teren. zastosowane grafiki według mnie są na bardzo tak. wysokim poziomie. Tak, tak. Y I bardzo fajnie oddają klimat tego, co, tego mm -hmm. wszystkiego, co się dzieje. Y trochę według mnie za mało. na Karty są tak suche według mnie trochę. Mm -hmm. I tutaj... Y no, no, na kartach nie ma żadnych grafik, no, są tylko bo są akcje i, i czysto... ikony mm -hmm. i mm -hmm. opisy. No. Ale za to są czytelne bardzo. Tak. Więc Fakty, jakby coś za coś, no? no tak, ale rzeczywiście biała hmm. kartka, bo tam hmm. nawet nie ma no można było dopracować. Hmm. Ale fakt, jest, tam, jest na tych kartach dużo tekstu, nie? więc hmm. te grafiki by się po prostu nie mieściły, albo te karty musiałyby Nie, być nie ale mi chodzi to... bardziej o jakąś taką otoczkę klimatyczną, hmm. to karty... Hmm. Lat, latamy na kosmos, więc mhm. nie wydaje mi się, że był jakiś problem z no ładne otoczki na kartę. Mhm. E, bardzo mi się podoba też to jakby też z wykonania, ale to też, też może nie jest stricte. Bardzo dużo jest tutaj tego świata opisanego. Mamy komiks dołączony. Tak. E, dużo jest tego flafu i to jest, można fajną immersję tutaj uzyskać. Mhm. Każda frakcja jest oddzielnie opisana, e, jakby jak, jaki ma stosunek to do reszty. Całą tak. dokładnie. Jeżeli ktoś to lubi, ja wiem, że dużo osób tak, mhm. no to się tu bardzo odnajdzie. Bardzo fajnie się wciągasz y to jest właśnie to, o czym, o czym gdzieś tam e, mhm. mówiliśmy w ostatnim odcinku newsowym, że jeżeli się wkręcasz w świat, y, czy to y, t, przez książkę, czy przez mhm. y, film, no to zupełnie inaczej zaczynasz odbierać grę. Tutaj właśnie gra daje ci możliwość wciągnięcia mhm. się w ten cały świat. Nie? I tak jakby podsumowując, nie mam wrażenia, tak jak przy niektórych grach, że. Mechanika została dobrana do gry, czyli ktoś mhm. wszędzie coś napisał, jakiś trzon zasad i teraz znajdźcie mi świat, w którym to jest. Nie, tutaj czuć klimat. Tak, czuć ten klimat. Tego rozpadającego się... się świata. Tak, wszystko Bo się tutaj są przykład, spina. Są na przykład kafelki radioaktywne, gdzie y, powodują jakieś negatywne y, rzeczy. Są obszary niestabilne. Tak, mogą się coś tam właśnie z tym, z tym dziać i to wszystko fajnie oddaje właśnie ten klimat takiego rozpadającego się mhm. świata, y, gdzieś tam przed katastrofą te oni, które się pojawiają. Każda frakcja zresztą jest mechanicznie tak stworzona, że na przykład ruj no to co są dużo jednostek, one się tak, bardzo łatwo, tak, tak. bardzo łatwo się hmm? wypłacają. Że jak giniesz to ja ją tak. pozostawasz po Ja sobie. ogólnie jestem fanem zergów w StarCraftie i dla mnie to jest po prostu granie zergami, że po prostu dużo robaków i atak w ten sposób, a... Fajna jest ta frakcja mm, niemieckich mechów? Tych niemieckich mechów, tego <śmiech> zakonu, <śmiech> który ma bardzo mało. grup tak. Mają bardzo mało mechów, ale za to są tak potężne, że po prostu czuć jak wjeżdża ci taki mech, <śmiech> po prostu jak w masło, w, w, w kilka jednostek i, i to niszczy jeszcze te rakiety, tam bomba atomowa na przykład, nie? No to, to jest tak super. No czuć tą moc, nie? Wtedy. Jak jesteśmy przy tym, to mówmy umówmy też resztę, bo są pozosta... mm -hmm. pozostałości ludzi, e, nom Nomadi. No, no, nomadzi, którzy swoją siłę biorą w, w różnego rodzaju ekwipunku. Mm -hmm. Mają miny, pistolety. No, I mobilność. Tam. Dosyć prostolinijna rasa. Taka naj... Znaczy ja nie wiem, czy ona jest taka prosta w sumie. Znaczy... Znaczy nie powiedziałam, że prosta? Ale nie jest naj, najbardziej, najłatwiejsza do. Ona się najłatwiej przystosowuje do zmian w sytuacjach. Jest taka najbardziej flexible. Taka, tak, też mi się mhm. tak wydaje. Bo potem mamy. trakcie, gdzie ma mało jednostek, a są silne, mogą mieć tylko pięć jednostek na planszy. Mhm. To, zupełnie, y no to mówisz właśnie o tym grupie. Tak. No? I mamy te owady, które mam przeciwieństwo, czyli bardzo dużo jednostek z bardzo małą siłą. Mhm. Mamy y dziki. Mutanty. Tak. Y które, y ma maciora ma znak drogowy na głowie. Po <ślad> prostu super to jest. Y I oni tam podkopy robią. Y y oni się żółwią na, na planszy. Tak. De defensywna są, jakby broni dobrze swoich terenów, które już tak, zdobyła. Tak. Ale ma problemy na przykład z, z wypładzaniem jednostek, nie? to Ona się aż tak dobrze nie. Tak, powiem, na, tak średnio, no wiadomo, no, ona jest jakby po tak. środku między tymi. Właśnie tak bym powiedział, że ludzie i, i, te, świnie. i te świnie są takie gdzieś tam. Tak. E, jak tak, ktoś chce, chce zacząć przygodę z grą, to powinien zacząć z tymi dwoma frakcjami no. gdzieś tam. Jest e, na, na, naj, najtrudniejsza, najtrudniejsza frakcja, gdzie jest najwięcej kombinowania. Tak, bo tam jest dużo e, elektroniki, by, tak. usprawnień, e, przyłączy. No i trzeba wiedzieć, które użyć, tak. które nie. No trzeba znać te przyłącza. Mhm. To jest dla kogoś już, kto, e, kto ogarnia. Kto, tak, tak. To się wcześniej niż na ale daje, dużo, ale daje bardzo dużo możliwości. No i jak rozmawialiśmy tutaj z, z przedstawicielem od DefRock, mówi, że oni się tam zastanawiają jeszcze, jak to poprowadzić w kampanii, mm -hmm. ale możliwe, że dodadzą jeszcze jakieś dodatkowe y, jednostki mm -hmm. z dodatków i po prostu wstawią to do, do podstawki. jako... Tak, um... bo mamy jeszcze smoki. Znaczy, mm -hmm. w tym pudełku nie mieliśmy, ale ogólnie są jeszcze do dyspozycji smoki. Mm -hmm. Są, so, jakby to powiedzieć, lwie ludzie mm -hmm. i chyba jeszcze ktoś jest. Ale ludzie, to takie to, to e, to Wiem, że smoki, <grym> tak. smoki mają możliwość <grym> niszczenia kafelków. Mhm. Więc to też zupełnie coś innego. Mhm. Też mocne jednostki. Mhm. Okej. Okay. Asymetryczność raz. No tak, ja właśnie to, to za, co ja, za tym idzie? Ja, ja to... mam to jako plus. Mhm. Ze względu na to, że te rasy faktycznie są różne od siebie. Właśnie. Że to trzeba powiedzieć wprost, że one rzeczywiście są różne. Mhm. A nie, że ktoś dał mi 20 rzeczy zamiast 15 i mówił, że to są różne moce graczy. Mhm. Każda gra w unikalny sposób, tak naprawdę na tej planszy. Tak, tak. czy ma swoje silne strony, mhm. które trzeba wykorzystywać jakby i one dają naprawdę, definiują swój tak. sposób gry w jakiś sposób. Tak, ale cały czas gramy w tą samą grę, tak naprawdę. Tak. I to Więc mi się podoba, że... No. Ja wiem, mimo tego, że na tyle są zróżnicowane rasy, to ja hmm. wiem, czego mam się spodziewać w tej rasie, bo to tak, nie jest tak, tak, tak. nakomplikowane, że ratownik ktoś mi wyskoczy z jakąś umiejętnością, że ja otworzę buzię mm -hmm. a, a bardzo... Może w pierwszych grach tak, tak ale ale... szybko, ale bardzo no. szybko łapią, jakie są silne i słabe tak, strony. Tak, można powiedzieć w, w dwóch zdaniach, Moje, moja rasa charakteryzuje się tym i tym. Zgadza się. Bo wiadomo, nie powiem wszystkiego, ale no wiemy mniej więcej, jak będzie tak. będziemy wyglądać gra. Mm -hmm. To, co mi się w rasach podoba, to właśnie te trzy mm, wskaźniki, które ma dana jednostka. Jest to życie, ataki i... E, e, podbój. Ży życie, ataki, podbój. I to jest fajne, na tym można dobrze budować balans, bo jedna frakcja, które mają e, dużo jednostek, mają mało, mało podboju. Na przykład świnie od ludzi różnią się tym, że jedna z nich ma więcej życia, a druga ma więcej siły, więc mhm. tutaj fajnie to wszystko można zbalansować. I też jakby przyszłościowo, że jak wydawca wydaje grę i okazałoby się wiadomo jak to jest, no testuje 100 osób, a potem testuje o wiele wiem, tysiące, tak. to okazuje się, że coś jest za silnego, bardzo łatwo jest tutaj odjąć jakieś statystyki i znowu mhm. wrócę do LOLa, bo w LOLu tak się właśnie robi mhm. odejmujesz jakieś statystyki i wszystko gra, gra gitarka, tak, tak. tym bardziej, że jak są wprowadzone nowe rasy, które są właśnie no wiadomo, mniej testowane, no bo to jest dodatek no to mhm. potem łatwo to modyfikować mhm. Okej. Okay. kolejnym plusem dla mnie jest system walki tak. I według mnie jest to jeden z interesujących i to jest świeże podejście, bardzo świeże podejście do, do systemu walki, nie wiem, nie spotkałem jeszcze takiej mechaniki w żadnej innej grze, czyli dawanie tej karty przeciwnikowi i teraz e, ja odniosę jakieś korzyści z podboju czy tam z, z pobicia przeciwnika, ale za to coś mogę stracić, nie? trzeba to odpowiednio dobrać, trzeba pomyśleć, jest tutaj dużo takich decyzji strategicznych, które trzeba podjąć. Ale też tych kart nie jest za dużo, bo ich jest 4 5. To jest 3. fajne, że każda rasa tak. ma od Swoje. 3 do 5 kart mhm. i ja wiem co ja mam. To tak. nie jest tak, że mhm. na przykład dobieram kartę i teraz muszę czytać to na nowo i nie Zgadza wiadomo się. co ja mam. Bardzo szybko, bardzo, bardzo to usprawnia grę w tak. dalszym momencie. Nie? Wiadomo, musimy trochę na ograć grę, żeby mhm. no, wiedzieć na czym, no bo znajomość rasy to jest jedno. To, to, co robią nasze jednostki, to jest drugie, ale to, co robią nasze karty, to jest trzecie. Mm -hmm. I kluczem do gry jest jakby to wszystko połączenie tego. Tak. My jak graliśmy tym piątym razem, mm -hmm. to ja już wiedziałam co mam na karcie i czego, mm -hmm. czego mogę się spodziewać. No i no, trochę płyniej to szło. i przyjemnie mi się grało, że wiem, że muszę iść taką, taką ilością jednostek i wiem, co wy możecie mi zrobić w kontrataku. Tak. Okej. Okay. I to jest też pewien sposób na zróżnicowanie frakcji, bo te A, karty mh. są różne i też jakby balansowanie w jakiś sposób. No mh. bo wystarczy coś mh. zmienić to w tej te, te kontrataku i, tak. i wtedy to zmienia. Te karty też są mega klimatyczne, bo nawiązując właśnie do yy, na przykład do roju atakujesz e, rojem i, hmm. i masz, nie wiem, tam kamikadze na przykład, że giną ci swoje jednostki, tak. nie? Mimo tego, że zaatakowałeś, tak. nie? Ja mam rak ja na rok i no. mogę zadać 80 obrażeń, co jest no, kolosalną no. liczbą tak. i sprawiam, że dany kafelek jest radioaktywny. No, na A świnie mają dzika horda, albo <śmiech> <śmiech> no, jakieś tam paniczna Co jest z podbojem i jednocześnie eliminacją, tak? <śmiech> tak, tak, no. tak, To jest też <śmiech> mocne mega, nie? A ludzie na przykład atakują bronią, nie? Tak, tam granaty, mogą... karabiny, pis tak, mi stawiają miny, mm. nie? Także fajnie fajnie to wszystko się łączy w, w klimatycznie. Mhm. To, co mi się podoba, to są fajne wybory. Tak. To brzmi trywialnie, mhm. ale na, na czym to polega? Mo, jakie mamy wybory? Możemy podbić dany kapelek, ale możemy wyeliminować jednostki wroga, które na nim się znajdują. I będzie nam wtedy, będziemy łatwiej podbijać. Tak, eliminacją, nos, eliminacją to jedyne, co możemy zrobić cel albo... No to pozbywam... jest bardzo ważne, bo to są... Punkty, no, tak, nie? Tak, tak, tak. no Albo zdoby, albo wyeliminować jednostki. Tak, ale najpierw to, że nie musimy eliminować tych jednostek, na przykład jedna rasa gorzej eliminuje jednostki. Ale za to łatwiej podbija nie? Tak, więc... i dla niego eliminacja jednostek będzie zupełnie bez sensu, więc woli sobie podbijać gdzieś tam kafelki, a zupełnie się nie skupiać na tym nie? i trzeba o tym pamiętać i kontrolować to i zabierać tej jednostce te kafelki, mm -hmm. które podbiła. Nie? Plansza jest na tyle duża, że nie sposób jest kontrolować każdego kafelka, na którym się jest mm -hmm. i są rasy, które mogą wykorzystywać te luki w, w, w obronie jest i przejmować sobie tereny za darmo. Tak. Wtedy przeciwnik musi zmarnować akcję, żeby te swoje tereny odbić z powrotem. dokładnie. Tym bardziej, że ruch tutaj nie jest aż taki łatwy. E, łatwy no. Bo jakby bardzo decyzje to są przy wyborze właśnie karty akcji. To jest mhm. chyba jedna z najważniejszych decyzji, które trzeba podjąć w czasie tak. gry. Ten draft. Bo to determinuje, co będziesz mógł zrobić w ciągu swojej rundy. Mhm. No i czy będziesz mógł zrealizować swój plan, czy, czy nie. I to, no. to właśnie też są wybory. Czy Bo na kartach możemy mieć większą liczbę E, punktów produkcji, mhm. ale mniej walki. Czyli wybory. Czy my chcemy wyprodukować na początku więcej jednostek i pozwolić przeciwnikom zająć się tereny. Mhm. Na przykład centralny region Księżyca i będą sobie powoli ciłać te punkciki. Mhm. Czy może chcemy iść bardziej w jednostki. To też zależy, jaką rasu jesteśmy. To się, no. to się wszystko... Znaczy, ma, jest bardzo dużo fajnych decyzji. E, gra jest na tyle złożona e, właśnie pod względem tego, e, <śmiech> e, że powoduje, że mamy tego multum i tego myślenia takiego mhm. na, na tą mapą, ale... Te rzeczy, które tutaj robimy, nie są aż tak mocno skomplikowane. Tak, tak, to nie jest tak, że mamy 10 tysięcy rzeczy do zrobienia, bo już nie wiem, co ja mam zrobić. Milion, mik milion mikrozata to, dlatego... to są jakieś takie no. 3-4 fajne wybory, i tylko musimy sobie policzyć. Tylko Czasami musimy. Co... Bardzo rzadko coś sprawdzaliśmy w instrukcji, tak naprawdę. Coś do niektórych kart mieliśmy gdzieś tam, mhm. nie były do końca dobrze wytłumaczone, musieliśmy sprawdzać, ale to było, nie wiem dwa, trzy razy w trakcie rozgrywki. Tak, ale z pierwszym razem sprawdzaliśmy dużo. My mm -hmm. Pierwszą rozgrywka to mm -hmm. było... to było sześć godzin. No. I to było trzy rundy. Były. I to było 6 godzin. <głos> Dobrze jest zagrać to z kimś, kto już w to grał. Fajnie jak każdy przeczyta zasady, mm -hmm. gdzie będziemy się uzupełniać. Bo mimo mm -hmm. tego, że zasad trzonu, trzonu zasad nie jest dużo... Jest bardzo prosta w tłumaczeniu. Tak, ale... Mm -hmm. jest, jakby, powinna, być, powinna być osoba, która znał te mikrosztyguły, bo ich jest dużo. Mm -hmm mikroszczegółów jest dużo? Jest dużo małych zasad. Du na nie, przykład, nie no, począwszy od tego, czy dana, niektóre są napisane na kafelku, to jest mhm. znaczy na naszej plaszedce, ale jest, jest, są takie zasady, że do końca potem nie wiemy, na przykład to, że mogę eliminować jedną jednostkę strzałem snajperskim. I to jest tylko przykład, ale jest, mm -hmm. no nie, nie jestem w stanie sobie teraz mm -hmm. przypomnieć wszystkiego, ale pamiętam naszą tak. pierwszą rozgrywkę, że to było tutaj trochę tego, tu trochę tego. No, no tak, bo frakcje mają swoje specjalne zasady i tak mm -hmm. jak na przykład są ludzie mają pistolety, mają karabiny, granaty, mają miny. I teraz każda ta ma swój opis, jak działa mm -hmm. pistolet, kiedy mm -hmm. możemy go użyć, jak mm -hmm. działa mina. Później dziki mają tunele między kafelkami, mm -hmm. że mogą się przenosić bagie, no tak, tak. bazy. Ale to jest i, i to tak. bardziej frakcyjne, to jestem w stanie tak. zrozumieć, ale mi na przykład chodzi o to, że swoje jednostki możemy wystawiać tylko w obrębie bazy i obszarów przylegających. Tak. Ale wystawiać oni nie musimy tylko w, w miejscach oni, w sensie no, y, tam, gdzie jest znacznik cukuriumi, ale mhm. możemy też na przyległych terenach. Tak, no, tak. I to jest. No ale to... ma to sens, no tak samo. Nie no tak. Tylko, że właśnie. No tak, ale to nie jest obszar Sukujumi, i tak, no. Ale chodzi o to, że zbiera się tyż, tych zasad. No tak, dużo. i to się nas zbiera, tak, nas zbiera, tak, tak. nas zbiera. Tak. Ale one, jak już raz powiesz, to one zostają ci w głowie, nie? Mimo wszystko. Tak, ale bałbym się, że jak nie będę grał. Z półtora miesiąca w ja to zapomnę. No może tak być. Że to wiadomo, wszystko jest mm. ładnie opisane na plansze na przykład. Bo, mm. bo tak jak mówisz, że to są frakcyjne, to mm. są frekcyjne, ale ja mam takie zasady, y, ty masz takie zasady. Mm. Każdy gracz ma te swoje zasady. Mm. Okej, okay, ja pamiętam swoje, słyszałem, jakie ma ten, słyszałem, jakie ma ten, ale teraz w całej tej. Wymieszaj to wszystko. Tak, Ta, wymieszaj gołaś, to mm. ciągle jakieś. Mm. To jest prosta walka. że plusik, serduszko. Dajemy sobie przed zadaniem obrażeń mhm. wszystkiego, ale już zadawanie obrażeń takich normalnych, dzieje się równoczesne. Mhm. No i jest dużo takich, takich niuansów, które jak ktoś lubi grać zgodnie z zasadami, mhm. to będzie wertował tą instrukcję, a, jak, a tych instrukcji jest dwie. Mhm. Są dwie, jest znaczy, dwie. Ale to jest też według mnie plus, bo jest jedna podstawowa instrukcja, która jest według mnie lepiej napisana y, niż ta angielska. Mhm. Y, bo jest przejrzyście przejrzy napisana i dodatkowo jeszcze dorzucili indeks, taki jak na przykład... Tak, ale e... po angielsku też tak jest. Mhm, ale okej, okay, ale um, chodzi mi bardziej o to, że sama instrukcja podstawowa jest lepiej napisana po polsku Aha. niż to, co jest e, w angielskiej wersji. Mhm. A to i tak nie jest jeszcze ostateczna wersja, nie? Mhm. więc um, jakby tutaj wydawca bardzo mocno się stara o to, żeby to było jak najbardziej przejrzyste już na mhm. takim. Mi czego brakuje w instrukcji, mhm. to jest jest taki indeks słów na końcu, na mhm. przykład widzę pf, nie wiem, wystawianie jednostek patrzę, strona trzecia, szósta mhm. i siódma i wtedy A, sobie patrzę no, wszędzie, no. gdzie ja mogę to znaleźć i gdzieś znaleźć tą informację mhm, taki spis kluczowych słów indeks. Mhm. taki indeks słów Jak w mhm. w FFG, tak, FFG, tak. Tak, to, tak, to tak, jest tak, no. super, bo ja wtedy wiem dobrze, ja nie muszę mieć tego na innej karce zgodzę mhm. się, że nie wszystko da się zamieścić na innej karce ja mogę sobie poszukać, z tego, żebym wiedział, gdzie ja szukam mhm. okay. dobrze to, co mi się podoba, to mhm. to, że nie mamy figurek. I, i to, jest, to jest tak kontrowersyjne, bo ja na początku, jak usłyszałem, że będą... E, stędy, e, stędy, mówię, no nie, nie, no proszę, ja chcę figurki. Mhm. Ale potem, jak się dowiedziałem, że na figurce, znaczy na tym stędzie ogólnie, no, na czymkolwiek, muszą, musi, muszą być trzy wskaźniki napisane. Na figurce nie da się tego zrobić. No. I e, ta wersja figurkowa ma tak, że mamy arkusik, gdzie mamy spisane wszystkie tak. nasze wskaźniki. No, z, z, Musielibyśmy za każdym, razem, za każdym razem sięgać do tego arkusza. Tak, tak. I To jest... To jest to nie jest już, tak, że sobie spojrzysz teraz na mapę przy, już teraz przy stendach jest trochę y, tego liczenia, tak. tego wszystkiego, a tam przy tym arkuszu to już była masakra totalna e, dodatkowo... Rozmiar się zmniejsza tak. no bo standy, no mamy plastikowy stend, no wiadomo, zajmuje trochę miejsca, ale sam, sam kartonik jest płaski, no więc a tych figurek trochę jest operujemy bardzo dużo grością figurek, szczególnie przy niektórych y, tak przy w y, no, tak, tak. frakcjach dodatkowo, no jednak te informacje, które są na tych figurkach, one są istotne. Bardzo, bardzo istotne. Trudne. I tutaj jest, tak jak na przykład w Star Wars Rebellion: mamy te standy z tymi postaciami tych liderów. I one też są standami, bo figurki po prostu nie dałoby rady, nie? No, musieliby zupełnie inaczej to mhm. poprowadzić. I tutaj jest jakby ten sam przykład. Czy te, I... To by się skończyło mi... tak, jak jest w posiadłości szaleństwa. Tak. Że jest to takie główienko i tam wsadzasz ten kartonizmie. Tak, ten... Straszne to jest. <głos> Dlatego według mnie tutaj jest dobrą decyzją. Tak, jest super. Wydawanie tego ze standami. Te figurki według mnie są. Yy, jest... Aha, figurki, tak. Tak. Bardzo ładnie wygląda gra. Stędy spełniają swoje funkcje no. są estetyczne tak. i super. Zresztą ja mam dużo gier z figurkami, mogę mieć, grę... możesz wykorzystać mi te figurki w tej. Nie, nie mogę mieć grę ze standami zupełnie jakoś... Tak. Nie jest to, nie jestem aż takim estetą, ale okej, okay. no jeżeli będzie osoba, która chce kupuje grę dla figurek, no to tutaj Chyba Ale tutaj odpoczyć. nie ma co się rozwodzić więcej. No. To co mi się też podoba, dlatego tak trochę zdominowałam, bo to jest, bo się wiąże, mm -hmm. to to, że mamy ten trzeci, trzeci parametr, nasz, że nasze figurki mają trzy parametry, a nie dwa. Mm -hmm. Bardzo często w grach są tylko dwa życie, a tak, atak. tu mamy jeszcze to ten podbój no. i to jest super. Mm -hmm. To jest super, że to jest strategiczna decyzja, że ja chcemy iść jedną figurką, co ma mocną siłę, Zazwyczaj muszą to być więcej, czyli się Dosyć wysoki podbój, dosyć wysokie życie, czy tam. Jest dużo Rzeczy... myślenia. No zależy na czym no. nam zależy, tak? Bo, bo jest no. mechanika związana z tym, żeby móc podbić, trzeba mieć podbój taki sam albo większy, no. jak ten, Te taki, jak która czeka tak. Tak. i broni no. kafelka. Zgadza tak. się. Inaczej nie możemy. Żeby przejść przez kafelkę, trzeba mieć większo, Też, w, większy. Bo inaczej podbój. się zatrzymuje. Tak, no? trzeba się zatrzymać no. na tym. Podoba mi się to, że wejście na teren, gdzie jest przeciwny gracz, nie inicjuje walki. Tak, to jest super, bo czujesz takie. Ja czułem takie mniej więcej bezpieczeństwo nawet. Nie? I to Jeżeli też jest takie, mi... że można tak. sniki-piki, a no. ja ci tu nic nie z tym zrobię, tylko no, no, tak? No, dokładnie. No, ale potem, no nie, no, no jednak nie. No. Jak tak ja później tak. chodziłem jednym, jednym gościem, chodziłem w taką wielką magnę tych obalii. No. Ty i... no. <laughs> no, Mechanika ONI. Dla mnie. Dla mnie ona występuje i w plusach, i w minusach. Powiem dlaczego w plusach. W plusach ona daje kolejne możliwości mhm. e, strategicznego e, gdzieś tam pójścia. Mhm. Możesz wejść komuś tymi oni w jakieś bardzo ważne dla niego miejsce i zrobić mu tam... Popsuć jego plany. Popsuć jego plany. I to jest super, że... I jesień o to się mówi. Tak, że każdy, każdy gracz steruje tymi oni. Mhm. Ma taką możliwość i to nie jest tak, że... Na planszy jest kilka grup, mhm. pod, na każdym, znaczy może nie na każdym kafelku, ale na wielu kafelkach są i to my decydujemy z którego kawalka chcemy. I na przykład możesz mieć, możesz mieć w pewnym momencie słabą armię? I po, posiłkować się tymi oni po prostu, żeby mhm. coś tam tak. równoważyć tą sytuację Robili na na Tak, tak. Także to jest według mnie super, i ja się podpisuję obiema rękoma pod tym, I że dają taką. Nogami też tak. Że dają, dają mi taką możliwość. A potpiszcie lewą ręką? <laughs> A mm. widzisz? No nie da się. E, dobrze, koniec już mieszkowania. Mhm. E, co do oni, bo tu też muszę dodać. Mhm. Mam e, trzech legendarnych oni. Trochę będzie zmieniał nam rozgrywkę. Jeden z nich powoduje dewastację, mhm. czyli kafelek będzie nieugorem, bo niektóre kafelki dają nam więcej niż jeden punkt zwycięstwa. Jeżeli ma go... Wiemy, że go nie możemy zdobyć, to mhm. przynajmniej nie, może, nie damy go zdobyć innemu graczowi, co jest super. Ale jest jeszcze dwóch innych, które też e, inaczej działają. I dlaczego o tym mówię? Bo to ogromnie zwiększa rywalność. I o niej teraz chciałbym porozmawiać, mhm. bo oni to, to jest jedna rzecz, bo i setup jest różny zawsze, bo mhm. różnych oni los, losowych oni można Stawiamy. wystawiamy na planszy. Mhm. Dodatkowo za każdym razem, jak my potem wystawiamy oni, to też losowo. Choć tak. jeżeli znamy dobrze grę, to możemy umówić się, słuchajcie, gramy w otwarte karty i my sami decydujemy, czy chcemy silnego, czy słabego. Może Czemu robić? nie? Regrywając to są kart, kafle terenu i to, to, jest, to jest bajka, że możemy sobie ustawić obszar grań, gry, w mhm. taki sposób, jaki chcemy, jak ktoś znaczy, ma... Możemy zrobić to losowo, na przykład, tak jak nie wiem, w tak. Twilight Imperium, tak. ale możemy też na przykład są scenariusze. So scenariusze tak. Dokładnie. tak, tak, tak. I, i możemy być na przykład rozpadający się księżyc. Nie? Każdy Bo, scenariusz no, może wprowadzać swoje dodatkowe zasady. No, tak. I tu jest ogromny potencjał dla ekspertów z BGG tak, do, no to dla w ogóle, do tworzenia, tak, tworzenia ja uważam, do tworzenia nowych scenariuszy, tak. nie? no ja na przykład nie mam takiej smykałki no. do tworzenia, bo wolę się posiłkować ekspertami, no po tak. to oni są też, tak? po to im płacę, tak, nie, ale to jest naprawdę, to jest naprawdę świetna, świetny pomysł i teraz chyba w ten, taki sam, yy, takie coś zrobili w Twilight Imperium, chyba z tym dodali taki scenariusz, że możesz ułożyć odpowiednio... Kodeksy. Tak, kodeksy. Ze tak. tak, według mnie to tak zwiększa regrywalność. Gra bez Podcast bez Twilighta to po prostu No musi stracone. być Twilight Imperium. No, sorry. No. <grym> A będzie konkurent. Eclipse nadchodzi. E, to jeszcze o regrywalności. Mhm. E, jakby frakcje, Samo, sama, sama gro, gra inną frakcją to jest zupełnie styl, inny styl gry. Tak. I możemy sobie wybrać taki jaki lubimy. Nie, powiem jeszcze, ta gra szybko się nie znudzi. Tak. Tutaj tak naprawdę każda nowa rozgrywka to jest każda nowa gra. Tak, no. bo też bazę sobie wybieramy w, specy... w takim miejscu, w którym chcemy. Zgadza to... się. No... Za każdym razem gramy w coś zupełnie innego. Tak, no. super. Okay. Ja jeszcze do sporej ilości żetonów chciałem tutaj nawiązać. Mhm. Mimo, że tego jest dosyć sporo na tej planszy, to plansza nie traci na czytelności mhm. według mnie, bo Kafelki są białe? Tak. Na kafelkach dużo się nie dzieje, tam albo zdobywasz punkt, albo nie, ewentualnie może być... na, samym, na samym w ogóle kafelku, tak. na grafice mało się dzieje, no bo to jest tak. biały kafelek z zarysem. Łóżagę, tak. taki. Może być ewentualnie zielony kafelek, który daje nam dwa punkty, albo... szary, górzysty. Tak, tak. tak. albo kafelek, który jest e, cięższy do zdobycia, tak, e, bo musimy jeszcze dodać, tak, górzysty, albo ewentualnie jeszcze może być kafelek, który jest e, już e, atomówką, tam, e, zniszczony, radioaktywny. radioaktywny. No, no ten to czy już bardziej cecha terenu, niż... E... No, tak, tak, tak. Ale I, i, kładzenie, i kładzenie tych żetonów y, nie zamazuje, mi nie zamazywało obrazu, no bo nie, nie, nie. ewentualnie te blokady troszeczkę e, mi tam mieszały nie? Mhm. czasami, ale szybko to można ogarnąć tak, obronę no jak, jak są dziki i nastawiają blokad, tuneli no i tjejc, tak, to... to tam dużo żetonów może leżyć mhm. czasem na kafeoku. No, Ale to jest jedna frakcja, tak naprawdę więcej frakcji za bardzo nie miesza, no, ewentualnie miny i jaja. Tak. Nie? Tak. Mhm. Ale no, to wszystko jest jak różne tak. także widać od razu przez kogo. To, co ja bym chciał powiedzieć, to jest e, balans. Mhm. To jest po prostu potwierdzony badaniami mhm. naukowymi, bo ten balans. No, Ogólnie ogł takie gry się balansują przez graczy, to jest jedna tak. rzecz, ale o czym chcemy jeszcze powiedzieć. To, każda gra, nie, każdy gracz, może wygrać. Nie? Tak, Które inicjatywa się... to no. jest coś, co. Świetnie balansuje to Świetnie balansuje rozgrywkę oni. To jest coś też, co balansuje, ale te same frakcje, mm -hmm. nie ma, nie mam, grając żadną frakcją nie czułem, że ja mam jakiś forte. W ogóle fajne są te decyzje probo y, tego, kto jest pierwszy, kto jest ostatni, mm -hmm. bo trzeba wyważyć, bo jak się w ostatniej rundzie ten, kto będzie pierwszy ten zdobywa dodatkowe dwa punkty, mm -hmm. druga osoba dostaje jeden punkt, a reszta musi się obejść smakiem i dostaje 0 punktów, ale za to, będąc ostatnim graczem, jednak zyskujesz więcej, bo zyskujesz taką możliwość jednak zrobienia tej akcji po wszystkich, nie? I tak jak. Ty... Jeżeli masz na ręku, będziesz miał na ręku kartę, która pozwala ci na duży podbój. Tak. Bo jeżeli będziesz dostaniesz trzy karty, a tam będzie jeden podbój, to hmm. jedyne co sobie zrobisz, to możesz się podrapać po tyłku. No. Także tak, wtedy faktycznie lepiej być już pierwszym graczem. Mój z tak potwierdzony te... badaniami, to, to nie ma co mu dużo nie, mówić. Są, tak? są fajne decyzje i tutaj, jakby na ka w każdym aspekcie, tak naprawdę. Ta ilość decyzji, które dają takie fajne pyknięcie w głowie, jest, jest naprawdę ogromna. O, powiedzieliśmy trochę już o tym, ale w ogóle system wyboru akcji jest tutaj genialny. Mhm. I to jest ciekawa ekonomia, czyli w ogóle nie ma teoretycznie, ale e, decydujemy, czy mhm. chcemy mieć więcej. Bo zazwyczaj na przykład są, jest karta, która daje 7 produkcji, ale nic więcej poza tym nie robi. Mhm. No i wtedy no nic nie zrobimy tylko wyprodukujemy sobie cokolwiek, Zresztą. to miałem na myśli właśnie z tą mhm. ekonomią, mimo że te punkty nie przychodzą, więc właśnie no, nie wiem czy to można nazwać tą ekonomią, no wybieram coś za coś. Znaczy mhm. no wszystkie, wszys wszystko jest na tych kartach akcji jakby to decyduje tak. co będziemy mogli robić. Podobają mi się, bo na, na, na niektórych kartach jest, prawie na każdej, jest możliwość dobrania karty wydarzenia. Mhm. A on może zamieszać, bo są karty wydarzeń od light, powiedzmy, powiedzmy, mniej inwazyjnych, po takich, które po, potrafią dużo zrobić, na przykład zamiana dwóch kafelków obok siebie. Mhm. E, nawet z ludźmi, którzy tam stoją, czy z, z, z jednostkami, mhm. co może wprowadzić niemałe zamieszanie. Tak. Bo na przykład ktoś może sobie postawić od groma min, mhm. no a ja sobie postawię kafelek. No i co? No i co? <głos> e, także to jest tutaj bardzo ciekawe rozwiązane. Ogólnie jakby tak podsumować to, to według mnie jest tutaj bardzo dużo oryginalnych mechanik, które robią niektóre rzeczy w nowy sposób. Tak. Taki świeży. Więc czy to właśnie ta walka... Czy to jest pierwsza gra tego autora? Bo zawsze za za widzę, jak ktoś robi pierwszy raz grę, to ta gra jest inna. A nie ten Uwe Roserber, który cały czas jedzie na, na tej samej mechanice i mu dobrze. Wiesz co? Y ma jeszcze jakąś grę shaffen do achen a, aha. A to jest taka fa a to fajne jest, no. E, Stunt Hen, Boże święty, nie znam tego. Pewnie jakaś mi mi Delight. Ale daylight. ma słaby, no nie ważne. Także i to przy pełdą widziałem. No. Du, e, przy Szarlatanach? E, Szarlatani e, też są e, chyba... E, tak, i e, też... E, nie, jak ta gra się nazywa? No zaraz wariuję. Co, taka, co jest... o, tam wełna jest, o, co tam czy tam są... Neuroshima, Hex, Czy to nie. nie była pierwsza gra e... Michała Gacza? Możliwe, no. Neurosima? No. E, no. nie A wiem czy pierwsza, to. ale tam powiedzmy, no. że... tak Ta rozpoznawana. Debiuty potrafią być czasami bardzo... A wiecie, że ta gra przypomina Neurosima? Tylko A... taką Neurosimę, z której A się możesz się Wingspawn... muszać... A Wingspawn nie jest przypadkiem debiutem? Też, no. też, też, też, też. No. Mi to przypomina Neurosima. Z, tylko ja w Nuruszymie jestem mocno ograniczony. Czuję, że tam mm -hmm. są bardziej szachy. No. E, tu mamy też podobny feeling, przy czym mamy większą taką swobodę. No jest inna, ja przypominam. Nie, nie, nie, ja bym Ja nie, jest... to ja no nie lubię porównania. Jestem no, no, jest no, ostatnio no, no. osobą, którą porównanie gry do siebie. No ale tak, ale ma Masz jeszcze jakieś plusy? No ma heksy, tak? Więc <śla> <śla> <śla> <śla> no, no, to musi być podobny. I na <śla> Masz jeszcze jakieś plusy? Mam. No to dawaj, bo my się już skończyły. Podoba mi się, że ta gra jest strategiczna i taktyczna. Mhm. co mam na myśli, wybierając frakcję mhm. wiemy, jakiej strategii mamy użyć do zwycięstwa mhm. co może być też minusem ale teraz są plusy tak? Mhm. no właśnie determinuje nam trochę rasa, jak będziemy grać ale mhm. ta taktyka to już, to już jest sytuacja. bo ktoś tam pozostawi teren bez opieki, my tam wchodzimy mhm. patrzymy, co, co nam się bardziej opłaca, czy zdobywanie obszarów na hama, czy kontrolowanie tego centralnego mhm. efektu księżyca Podoba mi się też wiele dróg do zwycięstwa, mimo mm -hmm. tego, że mówimy o grze kontrol. control. Mm -hmm. Ale już tłumaczę, proszę się tutaj nie denerwować, tak? <laughs> e, chodzi mi o to, że jakby tak jak są, so, e, za co punkt, za punkty, e, za wydarzenia, za, za cele, mm -hmm. za to kontrolowanie obszaru centralnego. Jak będziemy kontrolować centralny obszar od początku gry, no to nazbieramy cztery punkty, jeżeli gram na cztery rundy. Tak. To jest super, nawet piąty, bo, no, bo, no bo za samo kontrolowanie na końcu gry jest jeden więc już mamy, będziemy mieli te cztery. Ale jeżeli skupimy się tylko na środkowym i z, zaprzepaścimy resztę terenów, to ktoś może nas uprzedzić no, samym tym, że po, no po 10, 10 terenów zdobędzie. Możemy zrobić sobie, wy, wy, wy, wykorzystać e, to, że są tereny niepodbite i mhm. wejść tam, bo mogą Skarujmy. być tereny zielone, które dają więcej punktów. Mhm. Drogą do zwycięstwa też może być nie samo do podbijania obszarów, ale zgładzenie innego gracza. Mhm. E, bo są rasy, które no, by, idą na ilość tak i jakby zabranie im tego, może nie w przypadku owadów, no bo tutaj one zaraz się odrodzą, no, ale, ale już... na przykład dużo jednostek mają dziki. Mhm, I ale jak... owadom też możesz zepsuć tą ekonomię, wystarczy, że im no, zabierzesz tych breederów, nie? Tak, tak, i... no, no, no, no tak. więc właśnie, więc tutaj mimo tego, że mamy pro... no, zdobywamy punkty za mało rzeczy, mhm. ale jak je zdobędziemy, tak, to, już, to już jest mhm. e, i zupełnie inna para kaloszy. Tutaj smaczku dodaje też fakt, że mamy jednostki latające, mhm. które ignorują nam blokadę mhm. i my możemy się tam w, z każdej strony obtoczyć, mhm. no ale nam to nic nie da, bo wyjedziemy sobie jednostką, która nie ma zbyt dużo jednostek podboju, ale będzie niechroniony obszar, pozajmujemy i gra gitarka. Mhm. Więc mi, mi się to bardzo podoba. Mimo tego, że tutaj właśnie zdobywamy te punkty zwycięstwa, mhm. to do końca nie wiemy kto wygra tę grę. Mhm. Z tego względu, że e, zabierając punkt innemu graczowi wiecie, ktoś jest liderem, Bo mhm. zabierzesz mu punkty, punkt, no zabierz mu punkt i dostaniesz to już już nieco dwóch punktów. Mhm. Więc bardzo łatwo tą szalę przechylić. Mhm. I wydaje mi się, że takim kluczem do jak w takich typu grach, to jest twoje zdanie o tym mnichu jakimś, mhm. że trzeba nie można pokazać, że jesteś mocnym. Mhm. Tylko no, po prostu siedzisz tam gdzieś w kącie i. Tak jak, <farmazony>. tak jak to mówi Suncu. Tak właśnie Pokazuj, jak jesteś słaby, pokazuj przeciwnikowi, że jesteś silny. Jak tak. jesteś silny, pokazuj, że jesteś tak. słaby. I ja uważam, że ja wygrałem no. tą ostatnią grę, bo ja w pierwszej rundzie po prostu z... no. no i w każdym tam sobie tym dobra, Marek już tam nawet nie gra, tak? Ja nawet popędzałem innych szybko, szybko, bo tutaj trzeba iść widzicie. Do domu. Mm. No i tam jakimś Sniki Piki się udał. więc właśnie to jest, e, to pokazuje, że też gra może nie tyle co wybacza błędy, bo to mm -hmm. nie, nie, nie to mam na myśli, ale nie można powiedzieć, że jak mi źle pierwsza runda poszła, to ja już to nie to wygram jest. tej gry. Tak. Jest. Bo tutaj nie zdobywamy 50 punktów, to jak gra jest to Sam, Ten wyścig są... jest do samego końca. Tak, tam jest, mm -hmm. no to jest 15-20 punktów mm -hmm. przy naszych rozgrywkach, bo my dosyć, mm -hmm. no jesteśmy agresywni. Mhm. E, więc te punkty łatwo można nadrobić. Tak, zgadza się. Co tam jeszcze masz? W plusach? No. no chyba to, to wszystko. wszystko. Super, no to minusy. Dobrze. Okej, okay, ja zacznę od czytelności. Dobrze. Mimo, że plansza jest czytelna, mimo, że te karty, karty są czytelne, że tony powiedzmy też w miarę tam mhm. nie, nie zaburzają, to jednak liczba jednostek i... Liczba tych cech, które tam są. Czasami liczenie tego wszystkiego to jest koszmar. Mhm. Jak ostatnio musiałem liczyć, ile mam obrony, mhm. bo Karol chciał mnie zaatakować, no to. My jeszcze mamy trzy wskaźniki, więc. Tak, Och, no no dokładnie, to nie liczymy. Dokładnie. dokładnie, więc tego liczenia jest bardzo dużo i no to może to za każdym razem będzie będzie powodować jakieś tak. tam... E... Tak, tak, bo cyfeki nie są duże na tych standach. Trzeba się poprzyglądać poprzekładać No i trzeba to zsumować. 15, dodać 5, dodać 17, nie no... Są karty kontrataku, które mówią o tej połowę obrażeń. No, no i dobra, bo tam liczymy połowę obrażeń, no. e, bo trzeba coś innego policzyć, bo liczyliśmy tak. podbój, czy liczyliśmy siłę rażenia. Teraz musimy tam na przykład hmm. kogoś zdrowego, no bo skoro hmm. bijemy, no to ktoś musi to obrażenia zadać, w kogoś e, uderzyć, się. więc... E, faktem jest... Że Powoduje że, to niedogodność. Tak. No. Żeby, żeby, bo, co, dla mnie to jest ważne, jak się mówi o minusach. Jak można to rozwiązać. Mm -hmm. I jakby to, że są stędy, to już jest dużo ułatwienie. Bo jak ja bym tak. to robić na figurkach, to, to pff, tak, nie no. wiem, Excela bym musiał otworzyć. No. Może jakiś token... Na przykład, masz trzy mrówki, mhm. to wiesz, że jedna mrówka, a tam pod spodem, że sobie jakoś, nie wiem, że tam na razy trzy. Tylko, że poruszać się możesz tym, wiesz, trzema w różnym kierunku no no, potem, więc właśnie o to chodzi. Więc jakby, mówiąc o takich rzeczach, zaproponuj lepszą. Hmm, rozwiązanie, ro e e e wiesz, było takie ładne słowo, ale... No nieważne, Dobrze, no. ale moim zdaniem rozwiązaniem, chociaż ułatwiającym mm -hmm. to... Mm -hmm. no żeby zwiększyć czcionkę, może niech stent będzie troszeczkę większy i niech te cyfry tych mhm. cech będą większe, wyraźniejsze. To słowo to była egzekucja, ale to, ale to tak, tak czy siak nie spowoduje to, że tego liczenia będzie mniej. Znaczy, nie liczenia wiem, czy te, nie nie wiem, mniej, czy te piórki będzie... by się zmieściły. No, no, no ale. By się zmieściły trochę wyższe. Dobra. A wyższe, nieważne. Nie I tam wtedy zjeść wiesz. Ale no, tak. Co dalej? Najważniejszy taki chyba minus to jest długość rozgrywki i downtime, który powstaje czasami. Da, znaczy długość rozgrywki nie zgodzą się, mhm. bo jest trzy godziny można, jak już zagra się ten trzeci, mhm. czwarty raz. W trzy mhm. godziny się człowiek zmieści. Ale downtime jest. Mhm. Potrafi, być, potrafi być paraliż decyzyjny Potrafisz czekać długo na swoją kolejkę. Szczególnie jeżeli zmienia się, zmieni się inicjatywa tak, i byłeś... będziesz, musisz czekać tak aby dwie tury. Tak, bo byłeś pierwszy, Gierundy. a nagle jesteś ostatni. Tak, nie? tak. I zrobisz tutaj... No. Zrobięcie. I to się wiąże z tym poprzednim minusem, bo jak no tak, no myślimy, co no, no, no, no, zrobić, to musimy liczyć, czy my możemy tu podbić, tak? tak? ja mam podboju i liczysz swoją armię, ile masz podboju, mm. a mm -hmm. czy to na tym kafelka, a się go, a kurde, brakuje mi pięciu, mm -hmm. dobra, tak, no to, Musisz zmieniać taktykę, tak, nie? To, to jednak może... Po, tu... Poza tym y, sytuacja na planszy cały czas jest y, dynamiczna. dynamiczna i to, co sobie wymyśliłeś, niekoniecznie może się podziać. Tak. Jest dużo takiego liczenia, to jest trochę tak ostatnia tura tutaj. Przypominała mi trochę taką ostatnią turę w Dominant Species. Jest dużo liczenia w to, co Ci da najwięcej punktów, nie? I mhm. rozważasz 3-4 scenariusze, gdzie pójść i co Ci da najwięcej punktów, żeby mhm. zmaksymalizować sw swoją szansę na wygraną, nie? Mhm. To co, ja mam taki zarzut, że od gry można się odbić. Mhm. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o zasady, trzon rozrywki jest prosty, tak. ale jest dużo małych zasad. Pierwsza tura może prowadzić, doprowadzić do bólu głowy. Może. Dodatkowo jest, jest coś takiego, że karty, jeżeli źle zagrane karty, mhm. znaczy zagrane karty w tym celu, co powinny, nie działają tak jak powinny. Czyli zagrywam kartę podboju, a tak. kończy się to tym, że ktoś mi niszczy, wszystkie moje jednostki. Zgadza się. Ja wiem, że to jest głupota gracza. No. Tylko. Niekoniecznie Dla... wiesz o tym. Bo... E, właśnie jak ktoś zaczyna grę, no, no i ktoś mówi: Dobra, no chcę podbić teren, tak? A ty tak. mi niszczysz wszystkie jednostki, tylko. No czy ja podbiłem ten teren? Tak? tak, dokładnie, ale już nie mam jednostek, nie? <grym> Tak, no. Więc no. E... Bo tu jest bardzo dużo świeżych mechanik, które tak. nie występują w innych grach. I na początku one nie są do końca zrozumiałe. Trzeba mhm. do tego przemielić to raz może dwa razy, nie? I dopiero wtedy zrozumieć, że ta gra zupełnie inaczej podchodzi do area control. Mhm. I to właśnie, co tu warto zaznaczenia? Że warto dać grze szansę. Mhm. Wiele jest takich gier, od których można się odbić, ale właśnie mam takie wrażenie, że takie gry najlepiej smakują. Że mhm. je poznamy i wtedy, hej, to jest, to jest tak. genialne. Tak. I tu mam też takie wrażenie. Dla mnie minusem jest przy mechanice oni, że zawsze oni muszą robić podbój i mhm. dla mnie to, to trochę mi to... Znaczy okej, okay, wiem, że... Że musisz ukończyć z... podbojem. Tak. Dla, dla, znaczy wiem, że to z klimatem ma sens, nie? I mhm. to się wiąże, ale jakby czasami nie chcę robić tego ruchu tymi oni, nie? I, a i tak muszę to zrobić. To nie, nie? wybierasz karty z ruchem oni. Właśnie, bo to jest jakby ten ale balans czy... taki daje, że nie możesz sobie zrobić prywatnej armii oni. Właśnie, bo wiesz, mógłbyś sobie tak, rzucić na swoją, nie? No tak, ale, ale nadal jednak y, takie szkodzenie samemu sobie, według mnie to, to jest no, minus, nie? Mimo wszystko. Czy to, ale to jest twój wybór wcześniej, czy wybiegasz właśnie... No ale wiesz, armii, tak, a niekiedy nie. to jest ale... dobra karta i tylko to ci nie pasuje. No właśnie. Ewentualnie była taka sytuacja, że, że była dobra, no. było wszystko fajne, nie? A Potem nagle się okazuje, że jednak y, zmieniła hmm, się właśnie, sytuacja tak. na planszy i nagle to jest negatywne, nie? Mm -hmm. Więc do, I i musisz sobie sam strzelić w stopę, bo no, nie, masz, nie masz innego wyjścia, nie? Mm -hmm. no właśnie, to... bo to może się skończyć tak, że jedynym obszarem... Bo to będzie musi twój, obszar, będzie to. twój obszar. Będzie twój obszar, dokładnie. E, tylko właśnie to, jest, to wydaje mi się, że to, to są właśnie te wybory. Wtedy mm -hmm. tak. wybieram, mm -hmm. czy chcę super kartę i podbije mm -hmm. ktoś mi mój obszar, czy mm -hmm. nie wybieram tej super karty? No. Okay. Wybory, wybory, wybory. Okay. Ale niedługo były. Tam, nie, no location, były wybory, location, tamtory. location. Co ja mam? Nie wiem, czy to jest minus, ale ja lubię mówić o rzeczach, które mm -hmm. no, może nie koniecznie są minusem. To jest może cecha, że jak wybieramy rasę, mm -hmm. to musimy grać tak, jak nam autor raz. zagrał. No, no i no, no co? Jedyne broni ten minus to to, że mamy tak, tak dużo tych ras, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ale jeżeli mój gracz numer jeden chce grać owadami, mhm. a ja też jestem tym kto ma dużo jednostek, no to, no to musicie się... bierzesz ludzi. <grym> no <grym> no, <grym> no właśnie, to wtedy, mam, wtedy mamy problem. Te, teoretycznie tak. Z drugiej strony mimo wszystko y, wybierasz, tą, wybierasz tą rasę i tak jak powiedziałem, jest wiele dróg do zwycięstwa. Mhm. Nie? Więc y, mimo, że Masz e, jakby w, jakoś, w jakiś sposób zde, zdeterminowany to rozwiązanie. Bo rozwijcie. masz silne strony swojej. Tak, masz silne strony, ale też masz takie możliwości właśnie przez to, że są ci oni że e, możesz na przykład szybko gdzieś wejść. Tak jak ja wszedłem owadami szybko na sam środek mhm. i zdobyłem tutaj dwa punkty, tak naprawdę, bo przez dwie tury nie mogliście mnie stamtąd wypchnąć, a potem sobie poszedłem na obiek i dopiero mhm, wtedy podbiałem, e, podbiałem inne, inne miejsca. nie? Więc da się to jakoś tam, powiedzmy, zróżnicować, nie? Mhm. ale no, no niestety, no, tak jak w każdej grze, gdzie są e, frakcje, które tak, Tak, znaczy, no, tak, mówię są... właśnie, że to jest cecha bardziej niż minus, ale no, no, tak. trzeba sobie zdać z tego sprawę, to że zawsze, to nie jest... Zawsze tak będzie. To nie, nie są... No nad... dobra, właśnie mhm. ludzie są dla mnie taką rasą, że niekoniecznie mają strategię. Mhm, no, hmm? powiedzmy. Mm, niektóre zasady i zdolności są niejasno wytłumaczone. I tutaj wydaje mi się, że to jest taki minus, który jeszcze jest z, e, do, zrobienia. do no. zrobienia, w sensie, że prawdopodobnie nasz polski wydawca wie o nich, zresztą my też podpowiemy tam niektóre rzeczy chłopakom mhm. i, po i to po prostu teraz jeszcze przed wydaniem, nie? No bo tak. są w stanie to poprawić. Jest taka karta wydarzenia nawet, no. która mówi, że nie do końca wiadomo, czy możemy ignorować blokady, czy też nie. Tak, dokładnie, na przykład. Albo... Znaczy ja wiem, że ktoś może powiedzieć, no nie masz napisane, że możesz, mm -hmm. ale jak czasem jest napisane wprost coś, na przykład, że e, ignorujesz blokady, albo mm -hmm. e, weź pod uwagę blokady, a potem nie masz tego napisane, mm -hmm. to konsekwencja. Się, tak? Bądź, albo jak jest konsekwencja, tak. niech będzie konsekwencja. Zgadza się. Mm, cena. Nie znam jej. Nie znamy ceny. Mm. I to jest minus. <laughs> nie. Y, nie, wiemy... No, okay. nie wiemy jeszcze, jaka będzie ostateczna cena, mm -hmm. ale wydanie angielskie było dosyć drogie. Znaczy... W e, takich starterze, ale... jak na ten. A e, e, Z figurkami kosztowało 900 zł. E... Czekaj, czekaj, nie. Figur... Czy znaczy, ja patrzyłem mm -hmm. i z figurkami kosztuje koło stówki. Sto... Znaczy 100 dolarów. Mm -mm. Wersja figurkowa. Mm -mm. A wersja bez figurek 59 dolców. Tylko ja mówię o wersji kickstarterowej, a nie o late pledge'u. Mm -hmm. Okej. Okay. Może. Nie wiem, ale to sama podstawka wtedy, chyba. Sama podstawka. Bez dodatków. No. Jeżeli. Tak, bez dodatków. Mhm. No to w sumie wszystko kosztowało chyba około 900 zł, już z figurkami, nie? Ale e w Pleasure mhm. było gorzej. Dużo zależy od tego, jaka będzie cena tego, e tej gry, bo tutaj jest sporo elementów, ale nie, nie są one. Ja myślę, że tak jak będzie do 250, mhm. to jest ok. Nie, no ciężko powiedzieć. Tylko, że ja właśnie, bo ja mówię o cenie sklepowej, a nie z no. SCD. Dla mnie to SCD ja nie. No, jako... no. Dla mnie SCD to będzie tam około 350. Znaczy to, to nie jest jako minus, nie? Bo nie znamy tej ceny. Mhm. Zobaczmy. No jakaś... byłoby się tylko odnieść, tak. tak. I z minusów jeszcze mam kartę celów A, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak mhm. Tutaj, jeżeli chodzi o minusy, Karty celów są zawsze takie same, w zależności od tego, jakie mhm. są jednostki, jakie są frakcje. Mhm. Na tym Każda frakcja ma swój swoją można Tak, być. dwa cele, swój unikalny cel, który musi spełnić, żeby. Tylko do sobie może rapunty, ona zrobić. Tak. Na, na przykład, nie wiem, podbić, w, tak jak owady, podbić w tej samej turze sześć regionów, mhm. albo i ma też inny drugi. cel, drugi, który determinuje, który każdy może spełnić, nie. Mhm. No i właśnie, to mi się nie podoba ogólnie, te cele, yy, że każdy może zrobić te cele. To jest takie dziwne, to się... albo, że nie ma wyboru, że jest no właśnie, za mało. to mi się, to mi się nie podoba, no. że nie ma wyboru. To jest jedna rzecz, że jest tylko jedna karta, ale tak. wiecie co mi się nie podoba? Mi się nie podoba to, że bo ogólnie powinno, cele powinny być łatwiejsze do zrealizowania dla danej frakcji, no bo to jest moja mhm. i tak jest w przypadku owadów, mhm. ale na przykład w przypadku kontroli trzy różne obszary, to jest przy yy, yy, dzikach chyba, mhm. To, to, jest, to, jest, to jest tak samo łatwe dla każdego. Tak. I no. to, to powinno być duży bonus, dla, duża, wiele łatwości do zrobienia dla jednej z raz, ale reszty No trudno. Mhm. Tak. A tak nie jest. Się. Tak nie mhm. jest. No. no ale tak czy siak też w, w każdej rozgrywce te cele będą mniej więcej zawsze takie same. Tylko się będą różnić yy, tym, kto kto jaką frakcją startuje, mhm. Znaczy, patrząc na to, że to no, rado, tu dużo się zmienia podczas setupu. Dużo się zmienia, ale to też mogłoby się zmieniać. No tak, no. no. Dwie, trzy karty. Mogłoby być właśnie. No, tak. I losujesz po z tak. dwóch, trzech kart cel dla danej frakcji, tak. nie? Nawet, no. że dostajesz dwie i jedną zatrzymujesz. Na przykład, no. Mhm. Okay. W ogóle jeszcze lepiej, jakby to na było na w ciemno. Wiesz, że my tylko my widzimy, odkrywamy mhm. na przykład i no mm -hmm. zobaczmy, czy ktoś spełnia. Mm -hmm. ale to, no ale to już tutaj, no tak. To jest. To jest To homogusja, Ok, Okej. Yy, I jeszcze jeden minus, jaki ja mam. Przygotowałeś. Kafelki się terenu be, są bez interakcji tak naprawdę, nie? W sensie, że podbijasz dany teren. I on ci tak naprawdę nic nie daje oprócz punktów na koniec gry. Mm -hmm. No właśnie, bo tu mamy czysta stara właśnie. Mm -hmm. No, wiesz, ale na przykład nie dają ci nic do produkcji. Mm -hmm. nic... No bo tu nie ma produkcji. No nie ma. No masz produkcję, no. No, no, to, ma... no nie mo mogłoby dawać, no na przykład, no. ale to chyba by to zaburzyło balans. Nie, mi się akurat podoba, że tego nie ma. Mm -hmm. Może by było okay. za dużo wtedy już dziwnych no, rzeczy. No, to znaczy na pewno by to bardziej z... Yy... Bo to wynika z tej mechaniki. Tu nie, tak. nie zdobywa, żeby mieć pro, jakieś surowce tak. do produkcji później czy coś. To jakby wszystkie... Sobie to kartę, właśnie mi się podoba, tak że kart. ja wybieram kartę słabszą do walki tak. na koszt produkcji. Mhm. Jak miał to na kafelkach... No, ja... to by trzeba walczyć ja o te kafelki, no, żeby móc budować... Ja wiem, o co chodzi, to, że... Ja by... Zwiększyłoby to jeszcze jakby ilość decyzji nie? i to, to, co robimy na planszy. Bo tak to tutaj podbijanie terenów jest takie... No na koniec w czwartej rundzie ważne, żeby mieć dużo terenów. A tak, tak to, to podbijanie terenów na, na bieżąco jest takie mm, fajnie, ale zaraz mi ktoś go odbije. No, więc... no tak, ale ktoś musi to właśnie odbić. Tak, no, to, okay. jest, to, to jak, jest takie przyciąganie Na początku line. czegoś nie zdobędziesz. No to w czwartej to nie zrobisz, nie? Nie, nie? zrobisz. No, bo okay. mówię, no jest karta tam maksymalnie cztery podboje, no nie wiem czy pięć jest. No, to, no... no można jakoś zebrać tam, bo jest karta chyba, która ma trzy podboje z białej akcji, tak. masz jeden zawsze, więc. No można, ale to raptownie no... nie wystrzelimy z 5 na, tak. na 20. No, no dobra. E, masz jeszcze jakieś minusy? Nie. No okay. To podsumowanie. Na pewno tak jest dla ludzi, którzy się podoba GUT, bo ja widzę duże podobieństwo do grania i ogólnie mhm. właśnie do GUTA. Taki mam feeling mm -hmm. podobny. ja ale bardzo nie chodzi chodzi lubię Ruta, obu... a mimo tego bardzo lubię cukujum. Mm, ale w Rucie, każdy gra w inną grę. Tutaj każdy gra w to samo. Ja bardziej tak. właśnie do herosu, mm -hmm. bym to gdzieś tam widział. No trochę do Herosu. Jeżeli chodzi to o to... frakcję. bo właśnie to neurusimy, tylko że neuruszmy jest... Mi na przykład bardzo to podchodzi pod Twilight Imperium. Mhm. Każdy tak. ma inne odczucia. <śmiech> a czy my graliśmy to samą grę? <śmiech> ale to dobrze, bo to chyba tak. dobrze świadczy o grze, że każdy w jakiś sposób ją inaczej widzi. nie? Mhm. Znaczy, no, jeżeli, znaczy to jakby nie odmawiam ci tego, że widzisz to, bo tu nie są, no, bo mm -hmm. wiadomo, ja wrócę, ja nie wiem, co robi inna frakcja. Mm -hmm. Na przykład ten dla mnie ten Waka, bo on po jest tak enigmatyczny. No tak, mm -hmm. tu nie ma aż jakby takiej różnicy we frakcjach, ale jednak są. Mm -hmm. I chodzi mi o to, że y, ta gra premiuje też y, graczy i wie, ilość gier. No tak, ale to, to świadczy bo, o tym, że to nie jest losowo głupia, tak, głupia no, gra. Tak, no, ale tak samo nie jest losowe, Ale chodzi o to, że no. jeżeli z, gramy w czwórkę tak. i jedna osoba gra pierwszy raz mm -hmm. w to, to ona w ogóle nie wie o co chodzi. No. W, no tak. I tak samo no. w grucie i tak samo w tej grze. Mm -hmm. Mm -hmm. No i tak samo w zakazanych gwiazdach. no, nie, no, tak, no, no bo, ale... Bardzo dużo jest gier no. w, w, w, w, I, strategicznych, o... że no tak, ale tutaj przez to, że te frakcje się różnią dosyć mhm. mocno, pomimo, że nie tak mocno jak w rucie, to mhm. osoba jedna, która pierwszy raz siada, to żeby ogarnąć. I mhm. to, dla mnie to jest podobieństwo, bo w rucie mhm. też wytłumaczysz no, no, no, komuś tą frakcję jedną, gra kotami, okej, okay, ona mhm. wie, ale co ptaki, co waga no tak, tak, tak, co te, wiesz. I może być ciężkość wyciągnięcia na stół dla nowych graczy. Promiuję po prostu grupę mhm. ludzi, którzy grają mhm. razem ze sobą, w tą grę. Więc tak. I wtedy. Czyli ja nie mam takiego śródła. czucia, że ktoś to by grał pierwszy raz, a ja grałem piąty, że ze mną wygra? Mhm. Że, nie, że, mógłby, że mógłby nie wygrać ze mną? No bo mówię, ja mogę się ścierać z przemkiem, a tam gdzieś będzie stało bogi zawoła. to. to a, a możemy wrócić do podsumowania? Tak, tak. właśnie jest. Podsum cały czas. <laughs> okay. Podsumowując. Paweł? No to ja już powiedziałem. Polecam. Głupio. <laughs> <laughs> <ją. laughs> ok. Nie, bardzo fajnie mi się grało. No ja Ciągle. powiem dla no, kogoś z gra. Jest to gra dla ludzi, którzy lubią agresywny rodzaj gry mm -hmm. z dużą ilością walki mm -hmm. ile ludzi z jajami. Ale którzy to, się nie obrażają, że według mnie jest, tutaj dość, ten, jest tutaj też dosyć sporo kupywania się, bo jednak są frakcje, które faktycznie się bardziej kopują. Mm -hmm. To poruszanie się na tej mapie też jest takie, że można na przykład właśnie w, w, zablokować innego gracza, nie? Mhm. więc jest też, też troszeczkę takiego myślenia strategicznego. Tak tak tak, tak, tak, tak, tak. Ale to, to jest, taka jest taka raczej. To nie jest taka czysta na tak, tak Nie lubię tego określenia, ale to jest taka męska gra. Znaczy, a ja jestem taki męski. Dla, dla, mnie, dla mnie ta gra jest mega epicka. O! Tak. I Dobra daje powiedza. naprawdę takie poczucie, że po rozgrywce Rozmi rozmyślam, Rosminka. Rosminka tak. jest. rozmyślam mhm. co się działo. Jest, jest tutaj. Na Ile tyle... ci zapłacili? Nic mi nie zapłacili, no. Jeszcze. Ale naprawdę rozmyślałem nad, nad rozrywką, nad tym, co się działo. Mm -hmm. I miałem takie fajne właśnie uczucie, że zagrałbym jeszcze raz, e, mm -hmm. żeby sprawdzić e, albo inną frakcję, albo jeszcze raz tą samą, nie? Tylko w innym e, jakimś ułożeniu, nie? Żeby... To jest dla mnie taka ciężka gra z łatwymi zasadami. Tak, ciężka gra z łatwymi zasadami. Mm -hmm. no. Wierzę, jest jak mój... kminianie. Jest dzisiaj mądrze. Dzisiaj. Tak, no. i... Czy kupić? Według mnie, jeżeli kolega nie ma to kupić. Tak. Tak. Ale to nie, nie znam za... innej gry, która robi to samo, czy tam nawet podobnie. No nie, nawet no nie, nie jest... wiedziałbym, do czego. Dużo, to... dużo jest tych świeżych mechanik. Tak, nie wiem, do czego mam to porównać, Dlatego on czas się bije z jakimiś dziwnym porudnami. Ja nie mm. lubię porównań. No. <laughs> Ale. Ja, z no z ja... tego względu, że fajnie mieć tak. kolejsky gry, które. No, no nie ma takich gier. No ja zagrabym jeszcze raz. Tak. Tak. I... No i daje okejkę, okay no. Tak, ja, znaczy jeszcze bym bardzo tutaj pogratulować chłopakom, że na no taki ambitny plan się... Powzięli. Po, po, powzięli. Mm -hmm. I to jest e, godne poszanowanie. To jest duża, duża gra, ma się poczucie, że się zagrało w coś dużego i pewnie będą osoby jakieś, które się zawiodą, jak zawsze, no, jak zawsze nie, ale raczej większość będzie... No ktoś kupił po pudełku i myślał... Na pewno nie było... warto spróbować. Tak. tak. No i tym, nie akcentem. Tego do dobrego. Trzymajcie się. Do poszedł. Pa.